Podcast Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj razem z Pawłem Mateją. Paweł, przywitaj się. Cześć, witam wszystkich. Razem z Pawłem Mateją będziemy omawiać zbiór opowiadań polskiego pisarza Piotra Borowca Polski upiory. Zbiór został wydany w tym roku przez wydawnictwo Gmorg. Ale zanim przejdziemy do tego nowego zbioru, to chciałabym tak w kilku słowach, żeby w pewnym sensie zachować jakąś ciągłość, wspomnieć o tym poprzednim zbiorze opowiadań Piotra Borowca, czyli Wszystkie Białe Damy. Tak? Dobrze powiedziałam tak, tytuł? Tak, białe damy. Mm -hmm. Zaraz, tak się przez sekundę zawahałam. Wszystkie białe damy. I my nie nagrywaliśmy na karpiowym podcaście odcinka o tym zbiorze, natomiast wiem, że ty nagrywałeś do nekropolitana z Szymasem. Tak? tak? Tak, tak, nagrywaliśmy. Także mm -hmm. jeżeli jesteście ciekawi opinii Pawła w większych szczegółach niż to, co za chwilę będziemy mówić, to zapraszamy do Nekropolitana. Myślę że, myślę, że gdzieś tam link się znajdzie w opisie tego odcinka. I powiedz mi, jak wspominasz ten pierwszy zbiór, Piotra? Debiutancki zbiór. Y to jest generalnie złożona kwestia, dlatego, że w ogóle, nie wiem, muszę chyba od razu przeprosić Piotra, który pewnie będzie słuchał tego podcastu, bo ja znowu pewnie będę wiele razy mówił, że z wielu rzeczy jestem zadowolony, ale nie do końca, albo w drugą stronę, <laughs> bo taką miałem opinię o poprzednim zbiorze. Jak on to mówił, że jesteś zbyt ambiwalentny w swoich. Tak, opiniach. tak. W tym przypadku znowu będę pewnie ambiwalentny, no ale uważam, że, że mam ku temu zasadność. I poprzedni zbiór był dla mnie takim bardziej niż ciekawą lekturą, to ciekawym doświadczeniem. Dlatego, że był, było w nim mocno moim zdaniem czuć tak, taki, coś takiego debiutanckiego, jeszcze takie niedopracowanie, jeszcze było widać jakieś miejsca, w których wiele rzeczy moim zdaniem jako pisarz Piotrek powinien poprawić, ale było to wszystko bardzo obiecujące. No i kilka tekstów było dla mnie autentycznie naprawdę bardzo udanych. I miałem jakby duże nadzieje na to, co będzie dalej. O, może w ten sposób to ujmę. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy słuchałam waszego podcastu na nekropolitanie, to w, w taką dużą częścią rzeczy się zgadzałam. Natomiast sama... Mm, ja się łapię na tym, że w momencie, kiedy opowiadam coś o twórczości Borowca, to mam ochotę powiedzieć takie magiczne zaklęcie, jak na polską grozę. A uważam, że to nie jest do końca uczciwe. Nie, nie wiem, dla kogo to jest nieuczciwe bardziej, czy dla, dla nas jako czytelników, czy może dla pisarzy, że wiesz, tak jakby trochę to protekcjonalnie może brzmi, że, że tak wiesz, z gruntu od razu uznajemy, że polska groza to, to z zasady jest gorsza, więc jeżeli jest ktoś spoko, to już wow. A mam wrażenie, że o borowcu się dużo mówi mm, ogólnie dlatego, że on bardzo silnie jakby jest aktywny w środowisku, więc, tak jakby siłą rzeczy ludzie często się wypowiadają na jego temat. I że uchodzi za takiego właśnie, że ciągle uchodzi za takiego pisarza, który jest obiecujący. I mhm. mam wrażenie, że zbiór, ten pierwszy zbiór opowiadań Wszystkie Białe damy faktycznie był obiecujący, dlatego, że pierwszy raz widziałam, a czy może nie pierwszy, no, że to nie będę tutaj może tak generalizować, ale że widziałam, że to jest człowiek, który faktycznie, nawet jeżeli fabuły były takie, bo ja miałam najwięcej ale do fabuł, które były, po prostu były proste i takie czasami banalne, I tak jak ty mówiłeś, że, że to zło w tym, w tym zbiorze tak nie do końca jest złem, w sensie ta nadnaturalność nie jest do końca zła i mm -hmm. nie do końca horrorowa. Ale, ale za to warsztatowo to jest pisarz, który nawet jeżeli jeszcze nie jest tak jakby w tym momencie, kiedy może zaprezentować nam coś naprawdę dobrego, to przynajmniej stara się w tym kierunku iść, co nie jest zbyt oczywiste. Ja wiem, że powinno być, że pisarz podstawą, pracy jakby pisarza jest to, że on doskonali warsztat, a mam wrażenie, że mimo wszystko to nie jest aż tak często spotykane w polskiej grozie. Um, ale mimo wszystko mam takie poczucie, że tutaj od razu do takiego drugiego zbioru nawiążę, że mam takie poczucie, że wiesz, że doczekaliśmy dru się drugiego zbioru i nie ma tego przeskoku nie ma czegoś takiego, że z tego obiecującego pisarza mamy nagle, może nie już super rozwiniętego twórcę, no bo wiadomo, że nie minęło nie wiadomo ile lat, ale że nie mamy wyraźnego kroku w przód. Czy byś zgodził się z tym? Co nie do końca, to znaczy nie ma tego, ten krok nie jest jakiś bardzo duży, to nie jest skok. O, może tak, to dla mnie to jest krok, ale to nie jest skok. I Widzę ewolucję, której się spodziewałem i która mnie cieszy, ale nadal, jakby, pewne problemy, które miałem z poprzednim zbiorem, y, mogę też jakby zarzucić temu kolejnemu. Mhm. Jakie konkretnie? E, jakie konkretnie? Znaczy, na pewno. Znaczy, być może to jest do, dosyć takie moje osobiste spostrzeżenie i nie każdy musi się z nim zgadzać, ale to, o czym wspomniałaś wcześniej. E, czyli to zło, czy jakieś własne. może bardziej nie zło, może, może po prostu nadnaturalność na mhm. w utworach, właśnie Piotrka. Ona jest bardzo, no brakuje mi tutaj słowa, ale powiedziałbym, że bardzo przyziemna. Dlatego, że w większości tekstów, jeśli dzieje się coś nadnaturalnego, to jest ściśle sprzężone z naszą rzeczywistością, z emocjami bohaterów i z takim po prostu codziennym życiem. Jeśli wraca jakiś duch, to wraca z jakichś bardzo logicznych pobudek. Znaczy, logicznych, yy, pod, powiedzmy pod względem emocjonalnym, dlatego że miał jakieś, nie wiem, nieprzepracowane emocje, a może ktoś żywy ma nieprzepracowane emocje, a może właśnie jego grób. To są wszystko takie bardzo proste rzeczy i ja nie widzę tam takiej, kurczę, nie wiem, pogłębionej metafizyki, która sprawiałaby, że zostanę po prostu z czymś takim, mm, właśnie co będzie robiło we mnie dziurę po tekście. Moim zdaniem to jest chyba mój taki podstawowy zarzut do twórczości Piotra. Czyli te teksty, znaczy nie wszystkie, żeby nie było, potem będziemy mhm. trochę chwalić. Także na początek wylejemy tą gnojowicę i tak dalej, a potem będziemy chwalić. one są za proste. Mhm. To się łączy też z tym, co ja Ci kiedyś pisałam na, na fejsie. Piotrek za dużo referuje wydarzeń. Mamy taki schemat, że, że poznajemy jakiegoś bohatera, który tak jakby, może nie wprost, ale no, w narracji jakby jest opowiedziana jego cała historia. W kilku kapitach I tam najczęściej jest jakaś tragedia rodzinna, e, jakiś oczywiście rozwód, w ogóle mnóstwo motywów się powtarza. Mam wrażenie, że Piotrek cały czas przerabia te same motywy, e, że, mamy że, że, że ci bohaterowie w ogóle są tak jakby wymienni że moglibyśmy, wiesz, początek jednego opowiadania zamienić się z drugim i wyszło nam to samo, bo różnią się w zasadzie szczegółami i tym, w jaki sposób jest realizowana ta warstwa nadnaturalna. To, co założyliśmy oboje, że to są sami prawnicy, prokuratorzy. E znaczy, i... prawnicy, prokuratorzy, e motywy jakieś no. mocno historyczne i rozbite rodziny. Tak i e, była żona Marzena, <grywa> bo nawet imiona się powtarzają. W ogóle mam tutaj, ja wiem, że Piotra to może interesować, e, bo znam trochę jego poglądy. Mam wrażenie, że postaci kobiece w, w jego opowiadaniach są traktowane bardzo schematycznie, bardzo po macoszemu i w ogóle są tak totalnym tłem, że, że strasznie... No to jest nużące. To nawet nie chodzi o to, nie chcę tutaj robić takiego, wiesz, rantu feministycznego, że nie ma reprezentacji, że cokolwiek, rever. tylko po prostu to jest zbyt nużące. Ja te pierwsze w ogóle opowiadania, hmm, znaczy nie, dobra, jeszcze takie pierwsze, pierwsze opowiadanie, które w ogóle odbie otwiera ten zbiór, wydawało mi się, że jest lepiej napisane niż reszta. Mhm. Znaczy, wydawało mi się, że jest lepiej napisana niż pierwszy, niż pierwszy zbiór i dzięki temu, czy przez to nabrałam jakby chęci do czytania. Po czym okazało się, że wszystkie kolejne jakby no to są tak naprawdę taki powrót do tego, co było i nie było widać tak jakby zupełnie rozwoju. Mhm. były schematyczne, było mnóstwo referowania. Moim zdaniem Ciężko jest faktycznie w krótkim tekście zawrzeć jakąś historię, jeżeli się chce zrobić jakieś tło, ale wydaje mi się, że cała sztuka pisania opowiadań polega na tym, że masz na to jakiś fajny pomysł, a nie, że piszesz w dwóch akapitach, streszczasz trzy lata życia bohatera, który po prostu to, wiesz, tak opowiada, nie? Także, no, mhm. tutaj, tutaj żona, tu, tu już była, bo tam zdradził albo nie wiem co, ktoś tam umarł. Często nawet takie, to było, pamiętam, w jednym opowiadaniu była dziewczynka, która w taki przykry sposób umarła. I wiesz, i to jest coś, co mogłoby potencjalnie bardzo, być bardzo ciężkie dla czytelnika, bardzo go wzruszyć, wywołać w nim duże emocje. A było zreferowane zamiast Przedstawione w jakiś taki bardziej wyrazisty sposób, po prostu w postaci scen, tak? Bo Piotrek za dużo referuje, a za mało pisze scen. I naprawdę te teksty, w których zdecydował się rozpisać jakieś konkretne sceny, a nie tylko, że wiesz, referuje, referuje i na końcu jakaś scena, tylko że od początku są tak, jakby dużo dialogów, coś się dzieje i tak dalej, i tak dalej, od razu było lepiej. Od razu, mm -hmm. po prostu od razu było lepiej. Znaczy, ja w ogóle uważam, że sposób, w jaki Piotrek y, referuje właśnie tę historię, jest często naprawdę udany. Problem w tym, że się za często właśnie powtarza. Mm -hmm. I nie tylko właśnie powtarza się jakby sposób, ale też nastrój opowiadań. One wszystkie są w zasadzie od początku do końca. Wszystkie są jednakowo ponure. I Głupio mi jakby to trochę mówić jako zarzut, bo tutaj mamy do czynienia ze zbiorem opowiadań grozy. One z zasady, wydaje się, że powinny być ponure, ale osobiście uważam, że one bardzo by zyskały na przykład na dorzuceniu humoru. Znaczy ja wiem, że Piotrek ma taki dosyć grobowy humor i taki bardzo e, używany z kamienną twarzą, ale tutaj ja go nie widzę. I, a uważam, że naprawdę mogłoby... Znaczy na przykład, bo nie, nie upieram się tutaj, że koniecznie musi być humor w tych opowiadaniach, ale mogłoby to pogłębić te momenty, które mają być jakieś ciężkie, gdyby były czymś równoważone. A tutaj mm -hmm. po prostu od początku do końca każdy tekst jest jednakowo taki grobowy, taki mm -hmm. smutny, oparty na tych takich e, emocjach e, jakiegoś rozbicia e, spokoju i takiego miru domowego. W każdym tekście, tekście jest po, po prostu to samo i po trzecim tekście emocje zaczynają się jakby wyłączać. Ja się zgadzam z tym, e, od czego... E, źle. Yy, uważam, że zbiór ma naprawdę fajne otwarcie yy, mm -hmm. to jest opowiadanie które nazywa się Góra Krzyży ono dla mnie było naprawdę mega imponujące jeśli chodzi o przygotowania takie merytoryczne dlatego, że to jest opowiadanie mocno bazujące yy, na historii kresów wschodnich yy, zresztą w ogóle Piotrek jakby mocno koncentruje się na yy, lokalnej czekaj, na czym lokalnym jak to się mówi? na kolorycie lo lokalnym, powiedzmy, mm -hmm. czy, czy wszystkie teksty osadza gdzieś w okolicach, w których żyje i uważam, że to jest fajne. Szczególnie, że, że ma naprawdę gigantyczną wiedzę na ten temat. Widać, że, że, że po prostu historia to jest coś, w czym mocno siedzi, tak samo jak współczesna polityka, którą też tam gdzieś upycha. Chociaż więcej było ich w poprzednim zbiorze, mam wrażenie. Eee, I to jest bardzo fajne. To jest naprawdę coś, co, czego ja mu wręcz zazdroszczę. Eee, umiejętności właśnie tworzenia takiego bogatego tła jakiegoś historycznego i czy, czy, czy w ogóle lokalnego. Ale mimo wszystko czasem się na tych tekstach po prostu usypia. Właśnie tak? przez wzgląd na to, że bohaterowie no za trzecim razem już przestają być interesujący. Ja, no ja bym powiedziała, że za drugim. <śmiech> Nie, to no. śmieję, śmieję się, ale, ale jest coś w tym, ja miałam takie wrażenie, wiadomo, to oczywiście są takie subiektywne już odczucia, ale miałam wrażenie, że Twórczość Piotra mocno by zyskała, gdyby nie pisał, nie to, że nie tak dużo, gdyby pisał mniej tekstów, a bardziej się na nich skupiał. Mhm. To znaczy, że miałam wrażenie, że w tym zbiorze, podobnie jak poprzednim, było za dużo wypełniaczy. Mhm. I może gdyby poczekał trochę, odrzucił rzeczy, które są średnie, bo ja podejrzewam, że on też ma takie wrażenie, musi mieć takie wrażenie, że pewne rzeczy są średnie, tak? Że może... Zresztą mam wrażenie, że on nawet w, w dyskusjach często używał takiego argumentu, że jak chcesz zobaczyć to, co mam najlepsze, to przeczytaj spirale. Mm -hmm. W sensie, że on sam jakby czuł, że, że część tekstów jest gorsza, i albo właśnie jest lepsza. Ale ale wiesz, ale o to chodzi, że, mhm. że mam wrażenie, że może trzeba by było właśnie poczekać i te gorsze teksty albo niech odleżą i poprawić, albo mhm. odrzucić, nie? a nie tak jakby, nie chcę mówić, że może że na siłę wydał ten drugi zbiór, ale może gdyby poczekał pół roku, napisał jeszcze za dwa teksty, które byłyby po prostu dłuższe, może dłuższe, a może by po prostu mm -hmm. miałby na nie konkretniejszy pomysł, bo ja mam wrażenie, że część tekstów to w ogóle wygląda jak wprawki literackie, że wiesz, że znowu ten sam pomysł, podobny schemat i coś tam, ale pisze, żeby, żeby poćwiczyć pisanie. Ja w ogóle uważam, że bardzo fajne jest, jakby też to, że znowu będę robić takiego dobrego policjanta, to że właśnie tutaj bardzo dużo jest tych motywów takich prawniczych, prokuratorskich, jak to tam nazwać, bo to jest coś, w czym właśnie widać, że Piotrek siedzi, zna się na tym i fajnie, że potrafi się na tym skoncentrować, ale gdyby właśnie zebrał te dwa zbiory, które do tej pory wydał i skompilował z nich jeden z taki taki best-of, to naprawdę to byłby zbiór, na który nie miałbym co narzekać. A tak dostałem dwa zbiory takie połowicznie fajne, połowicznie wypełniacze. I można by, no po prostu, nie wiem, zrobić fajny zbiór prawniczego horroru. No i mega, no, nikt inny by tego pewnie w Polsce nie zrobił. Dobra, to ja znowu będę złym policjantem. <śmiech> Złą policjantką. <śmiech> Złą babą Jagą. Mnie jednak nużyło to, że jest znowu prawnik, znowu jakiś tam prokurator. Znowu jakiś policjant. Wiesz, może gdyby mnie to nie nurzyło, gdyby faktycznie było czuć, że na każdy tekst jest jakiś inny pomysł. A mam wrażenie, że to było takie przerabianie znanych motywów. Także dopiero tak naprawdę pod koniec zbioru trafiły się chyba dwa takie teksty, które były jakieś inne. Nawet ta spirala jest. Ona mi się ostatecznie nie podobała, ale była inna. I to było w niej fajne, mm -hmm. że wreszcie było coś innego. Wreszcie był jakiś taki konkretniejszy pomysł, a nie, że dzieje się jakaś tragedia i pojawia się jakiś duch i dzieje się coś strasznego, tylko jakiś taki konkretniejszy pomysł, natomiast znowu moim zdaniem, wiesz, pomysł był, ale został jakby niewykorzystany do końca, mhm. a z kolei tam był też taki tekst, początki procesu, procesu zarządzania, to chyba tak to się nazywało. Początek procesu Początek zarządzania. Początek procesu mhm. zarządzania, gdzie z kolei byłam bardzo zadowolona z tego. O, teraz będę dobrą policjantką. Byłam bardzo zadowolona z tego, że wreszcie nie ma tyle referowania, a jest, jest tak, jakby po kolei lecą sceny. Coś się dzieje, jest bardziej dynamicznie, są dialogi. Właśnie, podoba mi się, że Piotrek próbuje i dobrze mu to wychodzi, tworzyć taką potoczną mowę. Ludzi takich zniźń czy coś tam, to się pojawia właśnie w tym opowiadaniu, ale pojawia się też w tym z antologii Sny umarłych, o tym też będziemy mówić. I, i fajnie, i to dodaje kolorytu. Natomiast, no właśnie, tylko, że to jest jedno opowiadanie, nie, a cały zbiór, no tam podejrzewam, że ze trzy teksty bym wybrała takie, które były całkiem niezłe. A powinien być cały zbiór taki, a nie, że, nie, że wypełniacze. Mhm. Ja generalnie miałem tak, że, tak jak też mówiłaś, zacząłem od, od początku, czyli od Góry Krzyży, która no, bardzo pozytywnie mnie nastroiła. Uważam, że to jest jedno z lepszych opowiadań na pewno w zbiorze. A później kolejne kilka tekstów czytałem chyba przez miesiąc. <laughs> Jakoś po prostu nie umiałem się... Z... znaczy I, i kurczę, no mam z tym problem, bo owszem, to są takie trochę wprawki, ale uważam, że pod wieloma względami one są nieźle napisane, tylko że są tak do siebie podobne, że nie chciało mi się sięgać po kolejne, bo już po prostu od pierwszego zdania widziałem, że wchodzimy w ten sam styl. I myślałem, no Jezu, no przed chwilą to czytałem, przecież nie będę drugi raz. Ale widzisz, bo trochę wchodzimy, mam wrażenie, w w rolę recenzentów, a za mało w rolę czytelników. Bo mhm. czytelnik nie będzie ci patrzył, że nie, no jest całkiem nieźle napisane, dialogi spoko i wiesz, i językowo fajnie, tylko pomyśli, boże, jakie to jest nudne. Wiesz, o co tak, chodzi? No to, tak, dlatego ja właśnie męczyłem ten środek zbioru. Mhm. No powiedzmy, że środek, e a później cztery ostatnie teksty to było coś, co znowu mnie bardziej tak. ruszyło. Tak, dokładnie. Yy, mnie się na przykład bardzo podobał ten tekst Na granicy miasta, który jest niby to jest znowu to samo, znowu mamy jakieś duchy, yy, jakieś te, takie regionalne motywy, yy, ale było tam coś takiego, co mnie bardziej ruszyło, co yy, nie wiem, jaki, jakiś taki troszkę inny nastrój w tym tekście panował, trochę bym powiedział, nie wiem, bardziej taki baśniowy, czy romantyczny. Nie wiem, czy też to tak czułaś jakby mam wrażenie, nie wiem, coś, coś coś, innego było tam, co zainspirowało Piotrka. Może jakieś właśnie miejsce, które widział i starał się jakby oddać nastrój faktycznie miejsca, a niekoniecznie skupiać się na samych ponurych emocjach bohaterów. Mhm. I no, ten tekst bardzo mi się podobał. Ja mam, znaczy nie umiem teraz do końca sformułować jakby tego, co chciałbym powiedzieć, ale mam wrażenie, że wielu pisarzy ma takie Wielu pisarzy grozy ma takie teksty, które mają w sobie coś bardziej baśniowego i to są tak, takie często perełki, które nie wiem mają w sobie coś, co mnie bardzo ujmuje. Taki, jakieś taka, taka, takie subtelne przekraczanie pewnych granic, że, że przestaje to być dla mnie trochę groza, a staje się coś właśnie mm, bliższe jakiejś takiej, nie wiem, marzycielskiej fantastyce. I tutaj jest tego bardzo mało, tego czegoś, to jest bardzo subtelne, ale mnie to bardzo ujęło no po tym tekście jest Spirala, która no, mnie się bardzo podobała. Przy czym ja, ja czytałem ją już dawniej i bardziej bazuję na tych jakby wcześniejszych uczuciach przy ponownej lekturze. No dalej uważam, że to jest niezły tekst, ale, ale już troszkę inaczej go odbierałem pewnie. Początek procesu zarządzania, o którym wspominałaś, no, no to jest dla mnie jeden z najfajniejszych na pewno momentów zbioru. I właśnie, i co ciekawe, właśnie i Spirala, i początek procesu, procesu zarządzania nie są Tymi, tymi takimi opowieściami o duchach, tak jak cała reszta zbioru, co je. Właśnie to jest ciekawe. W jakiś sposób je to pozytywnie wyróżnia, dlatego że właśnie są inne od reszty. To są teksty oba nawiązujące do Lovecraft'a. Mhm. I, no i no w ogóle znajdują się w zbiorze, któryś nazywa polskie upiory. Totalnie nie są o upiorach i są chyba najlepsze <laughs> dla mnie, czy przynajmniej najciekawsze. Ale coś, coś właśnie w tym jest. Nie wiem, może po prostu Piotrek wyszedł w nich poza um, jakieś takie swoje, nie wiem, granice literackiego komfortu. Musiał spróbować czegoś innego i to wyszło bardziej świeżo. Mhm. Nie ma tutaj rutyny. Tak, no rutyna niestety, niestety zabija ten zbiór, moim zdaniem. Mhm. Mhm. Um, co jeszcze? To może przejdźmy do tego opowiadania z antologii Sny umarłych. Znaczy jeszcze, jeszcze, jeszcze wresztą nie. chciałem o tym ostatnim tekście coś powiedzieć. Nie wiem fantasta. jak go odbierasz. Bo fantasta A, fantasta tak. mi się podoba. Znaczy, Nie jest jakiś strasznie horrorowy, ale był pomysł mhm. i to mi się bardzo podobało. I to co mi się jeszcze podobało w tym tekście, to właśnie, że było dużo scen, dialogu było dynamiczne bardziej Piotrek ma problem z dynamiką swoich tekstów one są właśnie referowane, one są takie spokojne, dopiero tam może na koniec coś się dzieje, ale też nie jest to jakby warsztatowo jeszcze nie potrafi chyba tworzyć zbyt dynamicznych scen a tutaj już, już widać starania przynajmniej i mm. przede wszystkim to y, bohaterowie byli jacyś, a nie tylko wiesz, kolejna kalka, kolejna wersja jakiegoś tam prokuratora albo prawnika albo coś tam. Tylko faktycznie było czuć, że, że jak rozmawiali ze sobą to, że to są dwie różne osoby nie, na tej zasadzie. tak. I co mi się bardzo w tym tekście podobało? No myślę, że to jest takie dosyć wyraźnie w nim zauważalne, że to jest tekst, który nie jest autobiograficzny, ale na pewno bardzo mocno bazuje na jakiś. E, znaczy, chodzi mi o te literackie emocje e, Piotra, czyli. No to jest tekst po prostu o pisarzu, który, który próbuje pisać i ma jakąś taką, nie wiem, no można powiedzieć, pisarską manię. I widać takie, że bardzo pisał to z serducha. E, jest, tam, jest tam dużo takich, takich e, drobiazgów, które. No, no nie wiem, no brakuje mi słowa, są. są... Znaczy, powiedzmy też sobie, że. My jako osoby, które prywatnie Piotra znamy, będziemy prawdopodobnie ten tekst odbierać inaczej niż ktoś, kto go nie zna. I to jest w ogóle coś, co nie do końca czuję się komfortowo nawiązując do tego w podcaście, że odnalazłam mhm. tak jakby wiele tam autobiograficznych wątków. Nie wiem, na ile Piotrek czułby się komfortowo z tym, że my to omawiamy. Dlatego tak jakby wolałabym w to nie wchodzić, nie? W każdym razie Ale mi wydaje, nie... mi się, wydaje mi się, że dużo tropów tam jest takich bardzo oczywistych. Znaczy dużo rzeczy w sensie... też oczywistych jest, tak, tak zwłaszcza dla tak, kogoś ze tak, takich... środowiska. To ogólnie mi się niekoniecznie podobało, bo ja nie lubię takiego czegoś, takie, wiesz, takie te mrugnięcia okiem, nie? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie mm -hmm. przypadam z takimi rzeczami. Wolę jakieś takie subtelniejsze rzeczy, natomiast sam tekst technicznie uważam, że jest dużo lepszy niż, niż, niż mm -hmm. te pierwsze teksty. Znaczy, mnie się to wiesz podobało pod tym względem, że właśnie w tym tekście czuć troszkę humoru, takiej tak. mm -hmm. autoironii. Tak. Może autoironia to jest może to, co, o co by mi tutaj chodziło. I to jest fajne, bo to pokazuje już troszkę jakiś szersze spektrum tego, co on umie z tekstem zrobić. Ale nie tylko autoironii, bo też ten bohater, ten drugi, ten taki który jest elementem fantastycznym w opowiadaniu. Mam wrażenie, że on jest taki mocno śmieszny momentami. Tak, tak. To nie jest w ogóle postać jakby z literatury grozy, nie? Ona jest bardziej jakaś groteskowa. Tak, tak. Taka, taki trochę urban fantazy. Aha, a w ogóle z a tego... w ogóle mocno mi się to kojarzyło o, no ja Gaimana mało czytałem ale mm. co do tych jakichś tropów w opowiadaniu które można widzieć, można nie widzieć to, to choćby ja tam jestem wspomniany jako pisarz <grych> więc a, no, y, no so, so niektóre rzeczy mogą być oczywiste y, no czy to jest już ten moment kiedy możemy przejść do snów tak. umarłych już tyle razy powtórzyłam ten tytuł, że powinni mi za to zapłacić <grych> <grych> a nie mamy patronatu Dzisiaj czytałam to opowiadanie w przerwie od pracy, także jestem totalnie na świeżo i podobało mi się. Znaczy to nie jest, wiesz, coś, co cię rzuca na kolana, ale moim zdaniem to już jest coś, co można by było bez wstydu dać w jakiejś antologii nie, wiesz, polskiej grozy i powiedzieć, że jest jak na polską grozę niezłe, tylko tak, wiesz, bez wstydu dać ogólnie gdzieś do jakiejś zagranicznej antologii, czy coś tam. Nie, tak, nie, tak, nie, nie zawojowałoby tak. może, wiesz, czytelnika, czytelników, ale, ale no, tak no. I widać bardzo duży mm, skok warsztatowy, moim zdaniem, między tym, co, co jest w polskich upiorach, a tym tekstem. Jest mhm. momentami dynamiczne, jest, wiesz, nawet jeżeli coś jest referowane, to w taki ciekawy sposób, że miał pomysł po prostu, jak coś tam pokazać, jakieś różne elementy życia tego bohatera, że nie jest nie jest tak jakby wprowadzony taki typowy dla Piotra sposób, czyli po prostu kilka kapitów opisu, nie, że było tak, jakiś i srak, tylko są jakieś dialogi z tą matką, są dialogi z tą osobą, z tamtą i faktycznie czujesz, że tam się zmienia krajobraz jest jedna mhm. rzecz, która mnie zastanawia nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, znaczy na pewno musiałeś zwrócić uwagę, bo to chyba dosyć istotny zabieg jest, że w pewnym momencie narrator się zmienia. I ja się zastanawiam, na ile, to był, na ile to było wiesz, jakieś przemyślane. No Wydaje mi się, że zmienia się na tyle często, że niemożliwe jest, żeby to nie było celowe. Mm, ale zabrakło mi takiego takiej konsekwencji w pokazywaniu tej zmiany narratora, żebym ja miała pewność, że to nie jest przypadek. Nie Mam mm -hmm. nadzieję, że to jest zrozumiałe, to co mówię. Mm -hmm. zauważyłeś tą zmianę, czy, czy nie? E, tak, przy nie wracałem w tekście, żeby to zweryfikować. jakoś a ja, a ja wróci, gdzie, jak gdzie to pierwszy, konkretnie się jak działo. Jak pierwszy raz się zmieniło, to, to, to wróciłam. I właśnie zmieniła się w takim momencie, że, że wiesz, możemy na sobie, no oczywiście nie będziemy spoilerować, że możemy tu sobie jakoś wytłumaczyć, nie? Dlaczego tak się dzieje. Ale z drugiej strony to nie było aż tak klarowne, żebym tak jakby miała tą taką pewność, że, że to jest wszystko świadomie i przemyślane. i, i, i ale, ale sam pomysł, wow, naprawdę to, to, był, to był dobry pomysł, mhm. żeby tak zrobić. I właśnie widać w tym tekście właśnie ten eksperyment, widać dużą świadomość świadomość językową. Widać, że w ogóle dosyć mocno jest dopracowany ten tekst. Nie może tam, no, też są potknięcia redakcyjne i, i korektorskie. Ale, ale, ale właśnie widać już kunszt. To już mhm. jest coś, co mogłoby się znaleźć, wiesz, w zbiorze mainstreamu, i nie byłoby widać, że to pisał jakiś tam gościu, który wydaje w niskich nakładach jakieś tam książeczki i, i, i wiesz, wiesz o co chodzi. Nie byłoby wstydu. Tak. I uważam, że znowu tutaj jakby drugi raz, to, czy któryś tam tu powtórzę, bardzo tutaj na plus wyszło to, że nie jest to takie jakieś klasyczne, czy bazujące na klasycznym go story. Tylko widać, że tutaj Piotrek musiał się nakombinować. Dlatego, że, że opowiadanie pochodzi z antologii, która miała ściśle E, zawierać Weird Fiction. To jego Weird Fiction jest dosyć moim zdaniem nietypowe. Znaczy nie jest to takie mm, całkiem e, coś bazujące na Ligotim, bo to, to jest taki e, naj, naj, naj, najpopularniejsza chyba obecnie inspiracja. Jak tak przeglądałem przynajmniej teksty, które znajdują się w Snach Umarłych, to jest tam dużo tego takiego e, post -ligotiego. Tutaj on też jest, ale jest bardzo indywi indywidualnie przez e, Borowca przerobiony. I mhm. to mi się bardzo podoba, że, że potrafił jakby e, zrobić to pod siebie. Kurde, brzydko to brzmi, zrobić to pod siebie. <laughs> <Zrobić>. <laughs> e, że, że umiał e, użyć e, materii weird fiction, przerobić, przerobić materiał weird fiction w jakiś indywidualny sposób. To, co jeszcze mi się podobało, w ogóle zgadzam się z wszystkim tym, co powiedziałeś, tylko, więc nie będę powtarzać. Podobało mi się jeszcze to, że jest... E, coś, czego nie widziałam w innych tekstach, czyli dbałość o to, żeby te elementy, które muszą się powtarzały, żeby tak jakby że było od początku do końca przemyślane ten tekst, że ma pomysł, że na początku pojawi się to i tamto i to będzie miało swoją z, z, tak jakby zostanie zrealizowane to, co zaczęło się wtedy, zostanie zrealizowane później i będzie miało wpływ na to, co się dzieje na końcu i wiesz, że po prostu wszystko się tak przenika. Mm, mhm. i to jest coś, co jest bardzo ważne w, w kontekście zatrzymania uwagi czytelnika moim zdaniem mhm. takie elementy, które po prostu wiesz, powtarzają się w pewnym sensie Czy znaczy powtarzają się, nie, to brzmi jakby, jakby faktycznie się, się powtarzały, ale chodzi o to, że jakby dzieje się coś, do czego jest nawiązanie później i do, do czego jeszcze potem nawiązanie później, wiesz, że to wszystko tak się mhm. zazębia i warto dodać, ale to już dla osób, które y, pilniej śledzą jakieś y, rzeczy, które dzieją się w naszym małym fandomiku grozy, że są tam jakieś takie drobne nawiązania do wydarzeń jakichś niedawnych. Nie, nie będę mówił jakich, ale jeśli, jeśli śledzicie te wszystkie nasze burze, to polecam. I to było nawiązanie trochę lepsze niż w Fantaście, Czyli nie, że po prostu walną nazwisko i ha, ha, ha nie. Mm -hmm. Tylko faktycznie, faktycznie to było jakoś tam przerobione na potrzeby opowiadania. No i osoba, która, która jest opisana w tym fragmencie, w, to dla nas jest śmieszne, że skończyła w taki, a nie inny sposób. Nie? Dla, dla mnie, mnie to bardzo śmieszyło. <śmiech> <śmiech> Dobra, to już jest bardzo hermetyczne. I nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania? Bo ja w zasadzie już powiedziałam chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Mm, nie wiem, szczerze mówiąc. Znaczy, już, już tak z ogólnych uwag? Tak, już ogólnych o wszystkim. Bo ja już e, nie wiem, nie, nie umiem produkować się dłużej na ten temat. <grym> znaczy, mogę, mogę powiedzieć z perspektywy czytelnika, że uważam ten zbiór za <grym> połowicznie udany. Kiosk <grym> się udusi. Tak, no, no niestety. No, pierwsze opowiadanie super, później jest troszkę nudno, a końcówka uważam, że jest bardzo fajna. Opowiadanie ze snów jest bardzo fajne, a jako powiedzmy już jakiś tam recenzent amatorski biedny, uważam, że jest postęp. Nie jest on duży, ale jest to jakaś ewolucja, także mam nadzieję, że następny zbiór będzie krótszy, że będzie bardziej wyselekcjonowane będą w nim teksty. No i uważam, że, że pod tym względem jest fajnie, fajnie widać jakiś rozwój u Piotrka i no dla mnie to cały czas jest jeden z takich ciekawszych naszych pisarzy grozy i to taki autentyczny, który ma w sobie coś ciekawego. To ja może powiem, powiem to inaczej. Moim zdaniem postęp, jeżeli jest, to zbyt mały, żeby usprawiedliwić wydanie drugiego zbioru. To po prostu za wcześnie powstał ten zbiór. Mhm. On powinien powstać, nie wiem, za rok kiedy do tych kilku dobrych tekstów Piotrek dołożyłby pięć jeszcze lepszych, które byłyby już na poziomie snów umarłych, znaczy tego opowiadania ze snów umarłych, bo nie pamiętam tytułu w tej chwili i wtedy, wtedy mogłabym z czystym sumieniem polecić i powiedzieć tak Piotrze, zrobiłeś dobrą robotę. W tej chwili nie, nie potrafię tego powiedzieć. Mimo wszystko nie, nie, nie umiem powiedzieć, że to jest dobry zbiór. Moim zdaniem za wcześnie. Za wcześnie, za, za dużo wypełniaczy. Yy, nie, nie ma w ogóle... Ja wiem, że to jest fajnie wydać... Znaczy podejrzewam, że fajnie jest wydać zbiór opowiadań. Yy, ale w ogóle uważam, że może Piotr powinien pisać dłuższe teksty. Nie mówię, że od razu powieści. Ale może fajnie by było yy, zaryzykować i spróbować. Może wiesz nauczyłby się mhm. w, inaczej pisać, mniej referować, a bardziej tworzyć sceny. Mm, I jeżeli on zamierza, wiesz, co rok czy tam co dwa wydawać taki zbiór, który jest troszeczkę lepszy od poprzedniego, no to to, to jest strata, strata czasu. W sensie to mhm. zniechęci czytelnika i wydaje mi się, że, że nic z tego nie będzie. Że, że musi poczekać i dać coś naprawdę bombowego, żeby, żeby to miało sens na dłuższą metę. Tak, zwłaszcza, że y, mam wrażenie, że on w swoich tekstach troszkę bazuje gdzieś na granicy z mainstreamem, nie? Jest tam dużo takich motywów, które nie są popularne w horrorze, tylko taki, takich czy to właśnie skrętów w politykę, czy w historię i być może gdzieś tam też mogły zbudzić zainteresowanie, ale gdyby faktycznie było to bardziej dopracowane. I ja w ogóle, znaczy nie twierdzę, że to jest jakiś przepis na sukces, ale bardzo chciałbym przeczytać tekst Piotra, który w ogóle nie byłby fantastyczny, tylko byłby jakimś, albo, no, no nie wiem, być może kryminałem. E, dlatego, że często ta, ta fantastyczność właśnie wydaje mi się troszkę za mało pogłębiona i być może gdyby spróbował pójść w trochę innym kierunku, mogłoby to wyjść naprawdę ciekawie. A ja uważam, że nie, dlatego, że fantastyczność jest mało pogłębiona, ale nie tworzy też tak ciekawych fabuł, żeby one były wystarczająco interesujące, jeszcze bez fantastyki. Mhm. Znaczy a nie, no nie jasne, tutaj nie musiałby coś dodać. W żadnym momencie nie przekonał mnie, że byłby w stanie stworzyć na przykład intrygę kryminalną, także to może jest jakieś wyzwanie dla niego, jeżeli chcesz mu rzucić taki challenge, ale, ale no, nie widzę tego za bardzo, nie widzę tego. No ja bym to mimo wszystko chętnie zobaczył, ale... No ja wiem, bo no, że jesteś ambi ambiwalentny, no nie możesz powiedzieć, że coś jest źle. Tak. No. To ja jestem tutaj tą osobą, która zbiera cięgi, bo jest zawsze na nie. Dobra. Coś jeszcze chciałeś dodać? Nie, to już, to już się nadodawałem się. Tak, dobrze. Także tym przyjemnym akcentem autobiograficznym <grym> i śmiesznymi, super śmiesznymi rzecznikami o dobrym Izem policjancie kończymy. Zapraszamy Was na kolejne odcinki Karpiowego Podcastu i do usłyszenia. Cześć! Cześć!